Albanii, że... chociaż też to starasz, stas. Rochwisz, myślisz, oszli, ślicz, tyś króli, masz w meskę hin, keskę w meskę hin. Wyski, ślicz, ślicz, to Albanii, Żere Mery, chociaż też to starasz Rożliś, niś, ośliś, niś, czyż kurwa, sła Siłuczę się rano w albańskim raju I piję rakiję, zamiast browaru widzę Turyście postraganą cyganka Nadmieniem albański, to albańskich to larów Od się napięcie i idę dalej I baba z fondsem, daje mi gitarę Więc siadam na murku, zaczynam grać I lecimy więcej, to jakoś strach. Keszkę w meszkę Chin Keszkę w meszkę Chin Ryszki, szyszki, szyszki to król Albanii chociaż też to starasz, jak mi się śnić, osz, mi się śnić, Siadam przy stojniku, zamawiam biachtę Biorę łukawódki, palę trawkę Rozsypuję kontro, mam podaję kartę I oglądam film, chydną zakatkę Siada się do mnie książę z Rumunii Pyta, skąd znam tak dobrze albański Jeden z 20 stów na uchomu mówi Zgadam, wysoka, na nauczłam Kończy się film, jedno zagadka, najlepszy film jaki widziałem w życiu I widzę osiołka, indyksadał, patrzę z niego, widzę nie, nie. nakański na rask film Skakuję wier. na niego z gracją, co teraz przemieszam z kresa bańskiego raju I nagle z nasem zaczęło pizieć i, i budzę się odzima, to co zrazu. razu Keszkę w meszkę Chin, keszkę w meszkę Chin Ryski, śliski, śliski to król Albanii <śnij> Szere mere, chociaż też to starasz tas Ruch nisz nisz nisz, oś nisz Keske w Chin, Keske w Chin ryski, ryski, ryski, to król Albanii. Šere, šere, hoćo stes nosa, nosa, noś,